Panie doktorze, to jest takie wstydliwe. Ja naprawdę potrzebuję tej terapii. Nie mówię o tym nikomu. Robię to sama, zamknięta w pokoju. Przy blasku świec i szczelnie zasłoniętych oknach. rumie Rumieniec okrasza moje policzki. Dłonie drżą, a usta nieprzerwanie szepczą. Cii. Za.